39. tygodnia 2014 roku, przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną w studiu Młodzieżowego Domu Kultury Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. W Gdańsku, przy lotnisku Lecha Wałęsy, Wojtek Pędzich. Dobrze. Halo, halo jest, Wojtek, dobrze. I w Lublinie Szymon Grabarczuk. Witamy Cię, Szymon. Dzień dobry. 29 tydzień 2014 roku, zaczęła się jesień, ale Wikipedia nie śpi, oczywiście jak, jak zwykle dużo się dzieje. Jedna z takich nowin, o których chciałem wam powiedzieć na samym początku, to to, że nasze nowiny są transmitowane, retransmitowane w Bemowo. Radio Bemowu. Radio Bemowu FM to taka stacja o globalnym zasięgu oczywiście i tam nasza audycja znalazła swoje miejsce, także jeśli ktoś jest słuchaczem Radia Bemowa, to dołączył do nas. Oprócz tego w paru innych miejscach jest prezentowana, między innymi wolne wolnemedia.net bodajże. Radio Aspekt to nie wiem, czy ciągle jeszcze, no w każdym razie jesteśmy otwarci i zapraszamy do współpracy, można retransmitować naszą audycję. W programie dzisiejszego spotkania mamy informacje z tablicy ogłoszeń o... No, informacje z tablicy ogłoszeń. Mamy informacje o tym, że warszawskie otwarte wiki spotkania 4 października się odbędą. Zakończył się miesiąc wyróżnionego artykułu. No i krótko o radiu Wolna Kultura, o podcaście, który wcześniej nazywał się Wolna Kultura. A wcześniej to już nie pamiętam jak się nazywał, bo to się, zmienia się ta nazwa ciągle. Wcześniej chyba nie miał nazwy. Wcześniej nie miał nazwy. To za chwilkę zaczynamy. No i mamy na tablicy ogłoszeń długo, długo oczekiwaną informację o tym, że Stowarzyszenie Wikimedia Polska podjęło współpracę z opiekunami medialnymi. No to Wojtko, oddaję Ci głos, bo to od Ciebie ta informacja wczoraj do nas dotarła opowiedz. Tak, rzeczywiście zdecydowaliśmy już o obsadzeniu zarówno stanowiska koordynatora Glamu, o czym mówiłem już y, chyba dwa tygodnie temu. E, na marginesie Wikiprojekt Glam ma już swoją stronę, e, startuje, zdaje się, że w poniedziałek. E, zaś jeżeli chodzi o opiekę medialną, to zdecydowaliśmy jako zarząd powierzyć tę funkcję dwóm osobom. E, to jest takie fajne połączenie Miłości do Wikimediów, y, zupełnego wsiąknięcia w projekty, w kulturę projektów, w społeczność, co reprezentuje Natalia szafran zakowska Magalia, jedna z dwóch wybranych przez nas osób. I dziennikarski warsztat. Y, to z kolei jest Krzysztof Machocki, y, pseudo Halibut, przez dwa T na końcu, y, który mnie edytuje polskie projekty, udziela się na anglojęzycznej Wikipedii, ale y, zna to środowisko. Wystarczająco dobrze, żeby o nim przekonująco mówić, no i poprzeć to tym e, dziennikarskim warsztatem. Z założenia te dwie osoby nie mają ze sobą rywalizować. To od razu odkładamy takie rozważania na bok. Te osoby mają ze sobą współpracować. Jest opracowywany podział zadań pomiędzy e, Natalię i Krzysztofa m, tak, żeby wykorzystać ich silne strony. No, dwie osoby Zapraszam, to silna ekipa. już będzie. Mhm. pracować, tak? Mówię, że dwie osoby to silna ekipa będzie chyba. To silna ekipa, ale uważam, że też jest dużo do zrobienia, bo tak naprawdę w, w dziedzinie PR-u komunikowania się na zewnątrz byliśmy dosyć pasywni, a jak spojrzeć na, na to, co się w Wikimediach dzieje, no to można naprawdę światu opowiedzieć całkiem sporo o tym, co robimy o tym co chcemy robić, o tym, czego my chcielibyśmy od świata. Może chcielibyśmy nowych edytorów, może chcielibyśmy współpracy z instytucjami. No i przy reagowaniu na, na, na, na różnego rodzaju wydarzenia, na to, co inni o nas mówią. Tego jest całkiem dużo i naprawdę można, dwie osoby będą mogły Będą sądzę, że będą miały dosyć dużo do, do pracy, dosyć dużo na swoich rękach. No coraz więcej też się dzieje w stowarzyszeniu I, i wiki granty się rozkręciły. Jest sporo pieniędzy przeznaczanych na te granty i ciągle tam nowe pomysły trafiają. I są realizowane, i są, realizowane. I są z sukcesem realizowane. Właśnie, może opowiemy o tych grantach za tydzień, bo tak na dzisiaj się nie przygotowaliśmy, ale warto opowiedzieć o tym, co można zrobić dla Wikipedii, dla w ogólnie i co do tej pory zostało zrobione, bo tego naprawdę jest sporo. A o tym tak szczegółowo jeszcze nie mówiliśmy w nowinach, także warto będzie chyba... No są, są pomysły mniejsze, tak, na, na mniejszą skalę, ale są projekty większe, są wyjazdy. Jest rozważany od kilku tygodni pomysł wiki podróży przez Chiny Państwa Azjatyckie i zjazd do, do Polski, gdzie Stowarzyszenie Wikimedia Polska wyraża na razie, no wy, wyraża chęć partycypacji, tak, we współzorganizowaniu y, tej wiki-wyprawy. No i musimy dodać, że to niekoniecznie musi być ktoś wikipedysta, może mieć po prostu pomysł na to, co chce zrobić, ale no, musi wzbogacić w jakiś sposób wiki, wikipedię wikimedia. Commons, czy jakieś inne projekty siostrzane. Także zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Wikigrantów. Są takie małe granty do 1500 zł i tam jest dosyć uproszczony system. No to Szymon powinien się o tym wypowiedzieć, bo ty tworzyłeś chyba, Szymon, ten system, prawda? No tak, jestem współtwórcą właściwie tego systemu. On tak się troszeczkę sam układał i dlatego nasz regulamin jest dobrze dopasowany do, do praktyki. No i ja z Elfhelmem Elf po prostu reagowaliśmy na to, jak to tam ludzie zgłaszają propozycje i tak proponowaliśmy potem zmiany w regulaminie. Karol 007 dołożył do tego trochę takiej robótki technicznej. No i w ten sposób właśnie wyszło nam, że nasz system tych mikrograntów, e, wikigranty jest chyba jak na razie bardzo przyjazny e, ewentualnie jakimś tam ludziom, którzy by chcieli coś zgłosić. Bo jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś mi się zwierzał, że nie poradził sobie z, ze stroną techniczną albo nie rozumiał od strony merytorycznej. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać informacji na temat tych mikrograntów? No, na wiki stowarzyszenia wpisujemy wiki granty. Wiki stowarzyszenia, czyli wikimedia.pl. Tak najłatwiej tam trafić. Nie, pl.wikimedia.org. Ale wikimedia.pl to chyba też jest adres. A zaraz zobaczę. No, to jest łatwiejszy adres. Może warto byłoby subdomenę jakąś stworzyć do tego, A faktycznie. Tego, żeby... Też wikimedia.pl Przekieruję do plwikimedia.org. To, no, tak tak. to jest domena, to jest chyba z kilku domen utrzymywanych przez, przez stowarzyszenie lokalnie. Panie, nie jest przez, przez stowarzyszenie Wikimedia Polska. System, no tak, działa, system działa rewelacyjnie. Ja sam skorzystałem kilka razy i no, jest po prostu bardzo przejrzysty, łatwy w użyciu. Może ktoś spoza świata Wikipedii, ktoś kto nie zna Wikikodu może mieć kłopot, ale myślę, że to nie jest taki duży kłopot, żeby sobie z nim nie poradzić w ciągu kilku minut. dosłownie Zaczytam się tylko w Wypełnia parę pól, więc y, raczej nie przejmujemy się tym, co jest dookoła, tylko tylko skupiamy się na wypełnianiu, a to wypełnianie akurat nie powinno być jakieś trudne. No i warto też przypomnieć, że to, no, Szymon jest tutaj głównym organizatorem naszego spotkania, które odbywa się po nowinach, Wikiradia, na żywo w soboty. Zapraszamy do udziału. Planujemy, jak zmienić interfejs, wygląd w Wikipedii, jak zmienić niektóre strony, żeby były bardziej przyjazne dla nowych i dla ażeby nie były drażniące dla starszych użytkowników Wikipedii. No i, i tutaj właśnie ustalamy, jakie powinny być strony pomocy, jak, jak kierować wchodzących do Wikipedii, co wyróżnić, co ukryć, Właściwie to co ukryć, to wiadomo, że no coś trzeba ukryć, żeby coś było wyróżnione, bo inaczej to będzie po prostu bardzo dużo treści i w tym się trudno połapać. Więc takie, takie dyskusje toczą się tutaj również po audycji, trwają około dwie godziny i potem zapis można znaleźć na stronie na YouTubie. Tak, na stronie Wikiradia w naszym kanale mamy już oddzielną listę odtwarzania, także też można sobie posuwać wszystkich po kolei, jak ktoś ma ochotę. Playlista jest no tak. stworzona. Mhm. Także zapraszamy. YouTube i e, trzeba tam wyszukać wiki radio. Z naszym logo, więc będzie łatwo tam dosyć chyba odszukać, bo tak próbowałem kiedyś wejść z zewnątrz, to tam tych, tego wiki radio trochę jest. Ale wyskakuje nasze chyba na drugiej pozycji, także nie mhm. powinno być problemu. No, Im więcej kliknieć, tym będzie wyżej wyskakiwać, także jeszcze mamy jedno do przeskoczenia w takim razie. Ciekawe, co to jest, dlaczego Wiki Radio nie wyskakuje na pierwszym miejscu. No dobrze, czyli mamy dwóch opiekunów medialnych, będziemy próbować ich tutaj ściągnąć do studia albo przez hangouta porozmawiać, ale to pewnie Zamiast za tydzień. do Łodzi, żeby wzajemnie się poznać, bo poznali się jak do tej pory tylko przez telefon i żeby rozpracować ten, ten proponowany podział zadań, podział obowiązków, który my chcemy, żeby był sprawiedliwy, żeby obydwoje mieli co robić żeby nie przeważać w żadną ze stron, no i żeby, tak jak mówiłem, wykorzystać ich silne strony, wykorzystać to, co mają do zaoferowania najlepiej. No, prace rozpoczynają 1 października, czyli właściwie to jeszcze taka jest trochę, no, nieoficjalna informacja, ale już oficjalna właściwie, no. Tak, tak no, została zamieszczona już po decyzji zarządu na tablicach ogłoszeń, na listach dyskusyjnych, na wiki stowarzyszenia, również na głównej stronie. No gratulujemy i zapraszamy do współpracy oczywiście. Yy, druga informacja to o, o tym, że 18 administratorów straciło uprawnienia z powodu nieaktywności. Liczba adminów w polskiej Wikipedii wynosi teraz 117 i jest najniższa od 2007 roku. Ale to chyba w związku z, z takim sprzątaniem, tak, nieaktywnych administratorów? No tak, to są takie prace porządkowe, po prostu ustalenie stanu faktycznego, tak. Ci ludzie i tak nie byli aktywni w obszarze administracyjnym. Tam jest, zdaje się, rok teraz, tak, żadnej edycji administracyjnej, więc to jest po prostu stwierdzenie tego, co się dzieje. No w momencie odbierania uprawnień tym 18 administratorom na kanale polskiej Wikipedii w sieci, w sieci JRC pojawił się jeden ze stewardów, który po prostu zapytał, czy to zgłoszenie rzeczywiście ma podłoże w zasadach. No i Po zweryfikowaniu, że rzeczywiście tak zasady precyzują, no te, te uprawnienia zostały, zostały tym 18 osobom odebrane. No, ale nic nie tracimy, bo tak naprawdę oni byli i tak nieaktywni, więc yy, chyba, no, yy, taka prawdziwa liczba w tej chwili jest podana. No, urealniliśmy statystyki, mm -hmm. no, liczba administratorów. Zresztą nie ma sensu zawyżać ich, bo po co? Miejmy nadzieję, że się zgłoszą ponownie i znowu będą administratorami. Ale też zapraszamy nowych administratorów, oczywiście, chcieliby. znaczy, mnie się na przykład wydaje, że jeżeli ktoś przez dosyć dłuższy czas nie y, używał tych uprawnień, to być może one po prostu są mu niepotrzebne. E, jakoś tak zauważyłem, że na naszej wiki e, jest no, dosyć taka rozwinięta kultura dawania e, przycisków ludziom, którzy e, znają Wikipedię, są aktywni e, e, i tutaj wchodzi ten tak zwany postulat Wiktoryna, czyli że który, no, możemy tak, tak w skrócie powiedzieć, on brzmi tak, że uprawnienia administratora mają dawać użytkownikowi swobodę, pełną swobodę edytowania. A żeby posprzątać chociażby przy przenoszeniu? No chociażby tak, tak. A mnie się to wydaje, że y, chyba lepiej jest, jak jest tak, taki model bardziej no, włoski, gdzie administratorów jest setka, aktywnych użytkowników chyba półtora albo dwa razy więcej niż u nas, nie pamiętam statystyk, i właściwie tam nikt nie interpretuje, że uprawnienia administratora dają pełną swobodę, bo do pełnej swobody to wystarczy uprawnienie do edytowania, kliknij zapisz i masz swobodę. Tylko uprawnienia administratora są bardziej takie właśnie do sprzątania potem, Mhm. I, no i mamy tutaj właśnie ciekawa, ciekawą rzecz, teraz zobaczymy jak się społeczność do tego odniesie, ostatnio mamy całkiem sporo tych puła, niektórzy przychodzą, niektórzy nie i czy będzie jakaś taka reakcja, że ojej, to skoro od 18 straciliśmy, to może przynajmniej 10 albo 15 sobie doróbmy spośród nas, żeby, żeby nie była taka mała ta liczba bo faktycznie raz na jakiś czas są takie komentarze, ojej, jak to jest mało administratorów, to chodźmy, żeby było więcej, tylko nie wiem po co więcej. Znaczy wiesz, Szymon, no zdefiniuję jeszcze pojęcie takiej tej pełnej swobody edytowania, bo no, chociażby ja uważam, że swoboda edytowania i pełnia edytowania to jest, to jest właśnie również możliwość posprzątania po sobie, posprzątania nieprawidłowych przekierowań, które, które, które zostały po ułożeniu jakiejś kategorii, tak? No, no oczywiście można, można, można tę swobodę edytowania pełnię praw edytowania no, różnie interpretować. No właśnie, no właśnie i tutaj jest y, taka kwestia, że może bardziej powinniśmy się skupiać na zachęcaniu ludzi do y, robienia tego, co wymaga sprzątania, niż do sprzątania, bo... Y, Dużo fajniej by było, żeby na przykład e, kategoria ekonomia nie miała 300 elementów, tylko żeby była lepiej skategoryzowana, a jeżeli tam coś trzeba będzie pousuwać, to już my spokojnie pousuwamy, bo administratorów na obsługę e wystarcza naprawdę. E, to e, właśnie nie wiem, po co by to tak było, bo skoro nas wystarcza, to właściwie nie potrzeba więcej do takich rzeczy jak sprzątanie e, zbędnych przekierowań. No, Powinniśmy przekierować... chyba bardziej... Co? Coś, do czego niepotrzebne nie są uprawnienia administratora. E, co, znaczy co? Samo przeniesienie? Przeniesienie w miejsce przekierowania. E... Często są potrzebne, nie. jeżeli to przekierowanie Zaraz. ma tam historię. Chyba tak a, to teraz a. wygląda. Dobra, tak czy inaczej chodzi mi o to, że, że chyba za bardzo skupiliśmy się na... To jest moje prywatne zdanie. Na zachęcaniu ludzi do sprzątania w Wikipedii różnych rzeczy, a chyba za mało kładziemy nacisk na rozwój tego, tej strony czysto merytorycznej. Bo skoro ludziom, którzy edytują bardzo dobrze merytorycznie, chcemy dawać uprawnienia administratora, to siłą rzeczy odciągamy ich od tego, co już robią. Bo chcemy zmienić im profil tego ich wkładu i w ten sposób ludzie, którzy poświęcają ileś tam czasu na rozwój tak zwanego maina, teraz będą poświęcali go mniej, w związku z czym w mainie coraz mniej będzie pracy do, wykonywanej i, i ten rozwój jest coraz wolniejszy. Ja bym powiedział, że niekoniecznie, to znaczy wydaje mi się, że ktoś może mieć uprawnienia, korzystając z nich tylko od czasu do czasu. Ja jestem osobiście zwolennikiem takiej tezy, że uprawnienia powinien mieć raczej każdy użytkownik, który, co do którego nie obawiamy się, że coś popsuje. I to powinno wystarczyć. No ale jak y, y, dla mnie to jest właśnie bez sensu. Bo już lepiej, żeby była mniejsza, y, mniejsze grono ludzi, którzy naprawdę się tym zajmują i y, Wikipedia nie ma żadnego żadnej straty ani nic. No i właśnie to jest kwestia właśnie tej filozofii. Jak dla mnie jest lepiej, żeby było mniej więcej 100 administratorów, którzy obsługują 5 tysięcy aktywnych merytorycznie użytkowników, niż 350 administratorów, którzy obsługują powiedzmy 2,5 tysiąca. No ale wtedy wiadomo, ilu faktycznie działa, jeśli to się sprawdza, bo, bo możemy mieć 1500 administratorów, ale nie będziemy wtedy wiedzieli, czy oni faktycznie administrują tylko... Marku, także myślę, że to jest dobre, żeby jednak sprzątać. Takie sprzątanie odbyło się ostatnio w 2011 roku, z tego, co widzę tutaj po wykresie, a wcześniej w 2009. I chyba to nasze teraz sprzątanie przyniosło największy minus administratorów, bo osiągnęło poziom z poniżej 2000, 2007 roku. No, ale to ogólna tendencja chyba jest taka, że to zainteresowanie troszeczkę spada. I... To znaczy, to, że spada, to jest jedno, ale tutaj bym tego nie łączył. To znaczy, to jest kwestia, że te osoby po prostu nie korzystają z tych uprawnień. Ja tutaj nie mam nic przeciwko temu, jakby z tego, co powiedziałem, nie miał wynikać, że mam coś, mm -hmm. coś przeciwko odebraniu tych uprawnień. Myślę, że to jest po prostu ustalenie stanu faktycznego i wszystko jest w porządku. No bo może tak być, że ktoś, kto ma uprawnienia administratora, przestał z tego korzystać i w ogóle się przestał interesować. Ktoś na jego konto niechcący wejdzie i coś nabroi. To chyba też jest jakaś ewentualność i, i, i to przed tym uchroni. No, nie gdzie, słyszałem, żeby, żeby u nas się, takiego się coś zdarzyło. takiego zdarzyło, ale może jestem niedoinformowany. No może się nie zdarzyło, no ale pewnie, pewnie może się zdarzyć, ale jak się nie zdarzyło, to świetnie. E, Wikipedia ma 13 lat, wczoraj skończyła e, Polska Wikipedia, 13 lat. No i, i, i co? Tak co roku mówimy o tym, że kolejny rok wypadałby jakieś statystyki przytoczyć. No, mamy ponad milion sześćdziesiąt tysięcy haseł. Ponad sześćdziesiąt sześć tysięcy. Już sześćdziesiąt no to co chwilę jest więcej. E, rośnie Wikipedia, no wszyscy czekamy na te, no przy, przynajmniej ja czekam bardzo na te zmiany wyglądu Wikipedii, bo to nas chyba mocno ciągnie w dół, jeśli chodzi o atrakcyjność, ale no, ta atrakcyjność jest jednak mimo wszystko ciągle olbrzymia. Jesteśmy ciągle chyba na dziewiątym miejscu w polskiej przestrzeni internetowej albo gdzieś tam w okolicach dziesiątej i ciągle, no, to jest ważne medium i informacje. Właściwie wszyscy, każdy, kogo nie spytam, to, to oczywiście w pierwszej kolejności Wikipedii szuka. Informacji. Jak jesteśmy przy statystykach, to myślę, że poza ogólną liczbą artykułów warto mówić o wyróżnionych, których mamy 2684 w tej chwili, bo coraz częściej ostatnio właśnie pojawiają się dyskusje, że ogólna liczba to w sumie nie jest taka ważna, bo z grubsza mamy większość rzeczy napisanych, takich, które powinny być napisane, chociaż to jest sprawa dyskusyjna teraz właśnie chodzi bardziej o te wyróżnione. Chodzi o rozbudowę tych artykułów, o ich sprzątanie niż o dodawanie kolejnych. Chociaż oczywiście, jeżeli ktoś widzi potrzebę, to zapraszamy. Mhm. Tak, zdecydowanie. Ja chociażby wymienię no, działkę torkienowską i działkę y, ekonomiczną, prawniczą, które tak... Y, no, jeżeli chodzi o śródziemie i o prawo, to to się mi opiekuje ciągle, jeżeli chodzi o ekonomię, to y, przy tej, przy projekcie Ekonomia spojrzałem na to y, tak całościowo i faktycznie mamy większość artykułów, które powinniśmy mieć. Nie mamy wielu artykułów ogólnych, ponieważ y, syntetycznie jest trudniej pisać niż o jakichś tam mniejszych, y, no powiedzmy, tematach. Potwierdzam, w Zresztą. biologii jest to samo, to znaczy mamy artykuły o taksonach, a artykuły takie ogólne, przekrojowe są y, słabo rozbudowane. Tak jest. I, Marcia, i, i, i uh -huh. Wikipedia rzeczywiście jest dziewiąta w Polsce według rankingów. Prześcignęliśmy między innymi film Webby TVN24. No ładnie, no. ładnie. Mhm. Mimo, mimo, że właśnie ten interfejs, czyli ten wygląd Wikipedii, nam pozostawia wiele do życzenia ciągle. Mi się bardzo tak, podoba, jest stabilny. Chciałem jeszcze dokończyć, że właśnie skoro mamy e, bardzo dużo artykułów i już tych takich zwęższych tematów, e, to jedyne co nam zostało to je rozwijać i dopisać te właśnie artykuły e, przekrojowe. E, I tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo duż, dużo e, pracy jeszcze zostało do zrobienia. Naprawdę czasem e, można spotkać takie artykuły, że okej, okay, on istnieje, on jest, ale jest opisany w taki nieencyklopedyczny sposób, że ciężko powiedzieć, czy jest, czy jest lepiej, że on jest taki, niż żeby go w ogóle nie było, bo może ktoś by od razu go napisał w lepszej formie. Naprawdę ciężko powiedzieć, więc, więc w sumie y, liczba wyróżnionych jest bardzo, bardzo ważna y, w zestawieniu z ogólną liczbą artykułów. To jest ciekawe, my... również może warto by spojrzeć na to, co linkuje do, do Wikipedii i w pięciu naj... serwisach, które najczęściej linkują do Wikipedii mamy nie tylko Google jako, Google, jako wyszukiwarkę, ale również YouTube i Yahoo, mhm. co podaje serwis no tam, Alexa na, na, ale... na swoich statystykach dotyczących. Ja ostatnio mam. E, mhm. domen. Ja mam możliwość ostatnio używania Kindla, czyli takiego czytnika e-papierowego do książek, i tam na przykład bardzo fajnie jest wykorzystane połączenie z Wikipedią, bo wystarczy zaznaczyć fragment tekstu i od razu wyszukać to w Wikipedii, ten fragment tekstu poprzez to urządzenie. A czy nie miało być wprowadzone w którymś czytniku coś takiego, że już jakby przez autora pewne słowa mogą być linkowane na przykład do Wikipedii? O czymś takim chyba kiedyś wspominaliśmy? Nie, no to pewnie może być od razu. To znaczy autor musi to zrobić, ale jeśli tego nie zrobi, to nawet takie urządzenie samo umożliwia znalezienie artykułu odpowiadającego temu słowu, które się zaznaczy. No właśnie Wikipedia też jest jedynym, jedynym serwisem, który jest dostępny z poziomu tego czytnika. To, to ciekawe, tam innych stron nie można oglądać, tylko... W ogóle nie można się połączyć z internetem normalnie, tylko... Można z internetem, ale tylko z Wikipedią, i żeby pobrać własne książki, które gdzieś tam zakupiono i są w chmurze tak zwanej. Także to, to jest, no jeszcze był taki pomysł, w kilku krajach funkcjonuje, żeby na komórkach można było bezpłatnie e, używać Wikipedii. E, polscy operatorzy jakoś na razie nie są skłonni do tego, a szkoda. No może boją się, że będzie bardzo duży ruch przez to i że zabierze im zabierze im no, łączność i spowoduje jakieś problemy z, z łącznością, ale w kilku krajach to zrobiono i, i myślę, że, z, że taki ruch niedługo może nastąpić również w innych krajach, żeby przyciągnąć po prostu klientów. No bo jeśli jedna sieć będzie miała, druga nie, no to wiadomo, że, że może warto będzie wybrać na tej podstawie operatora. No tak się dzieje w innych tematach, w innych sferach takiej tak, telefonii komórkowej, więc i może tutaj to zaistnieje. Fajnie by było, żeby można było Wikipedię oglądać bez dodatkowych opłat za, za transfer danych. No, mnie by to na Dla mnie to by na pewno było silnym argumentem, gdyby taka no opcja właśnie. była udostępniana. A wikipedystów jest sporo, więc, a takich, którzy edytują, a jeszcze ty no, czytelników w ogóle jest dużo, bo to jest około 700 tysięcy miesięcznie, 400, 300, 700, różnie to bywa, ale tak, tak bardzo dużo w każdym razie. No dobrze, ale wróćmy do, do, tego, do tych 13 urodzin, które obchodzone są dzisiaj w Poznaniu, to znaczy Poznaniacy zorganizowali sobie spotkanie z okazji 13-lecia Polskiej Wikipedii. Takie duże spotkanie odbyło się trzy lata temu, z okazji dziesiątej rocznicy Wikipedii. No, można posłuchać tych wystąpień, one ciągle są aktualne i bardzo fajne. Szczególnie utkwiło mi w pamięci spotkanie założycieli polskiej Wikipedii, Pawła Jochyma i Krzysztofa Jasiutowicza. Patrz, nawet zapamiętałem nazwiska. <grych> z głowy strzelam w tej chwili. I, i drugie wystąpienie, bardzo ciekawe, Jana Wróbla. Na temat Tego nauczyciela Wikipedii. historii. Tak? tak, nauczyciela, który jest publicystą, on też jest dziennikarzem, występuje w różnych mediach, ale tam miał ściśle dotyczące Wikipedii bardzo ciekawe wystąpienie, także jeśli ktoś nie słuchał, to zapraszam gorąco. Można znaleźć je na stronie Jan Wrubel w polskiej Wikipedii. Tam podlinkowałem i po prostu umieściłem w artykule, jako ilustrację. Także warto, warto posłuchać, chociaż długie, ale, ale bardzo ciekawe. Także pozdrawiamy Poznań, pozdrawiamy Poznaniaków, którzy dzisiaj obchodzą trzynastolecie polskiej Wikipedii. No i tak zastanawiałem się, a co, a co w Warszawie w takim razie? W Warszawie widzimy się czwartego. Widzimy się za tydzień, no ale to nie będzie za późno na świętowanie? Myślę, Czy że będzie? świętować można jak najbardziej. No, ale na razie nie ma takiego pomysłu, żeby świętować w Warszawie. No może, może w ciągu tego najbliższego tygodnia coś się w tej, w tej dziedzinie zmieni, bo przypomnę adres www.wikimedia.pl to warszawskie wiki spotkania mają taką subdomenę teraz łatwiejszą do, do przekazywania innym. Jest program, który no, na razie jest bardzo ubogi, można powiedzieć. Po prostu na razie wynika z tego programu, że się spotkamy i poedytujemy Wikipedię. Na razie nie ma żadnego wykładu zgłoszonego, ale może, może coś tutaj się zmienić. Zapraszamy, jeśli ktoś ma ochotę coś opowiedzieć wikipedystom albo no, takie wystąpienia później również są prezentowane w Radio i jako podcasty. Także zapraszamy do zgłaszania się. Czy coś jeszcze na temat trzynastolecia i Wikipedii i warszawskich otwartych wikispotkań chcecie powiedzieć? Szymon i Wojtek i Marek? Nie, nie. Myślę, że ten temat jakby, możemy tylko zaprosić już na, na to spotkanie mm -hmm. i zapisać się, bo jakoś wikipedyści nie wie, czemu nie chcą się zapisywać na tej, na tej podstronie. Bo no na razie jeszcze nie było ogłoszenia na Facebooku. Ja prosiłem Jarka, żeby zamieścił. Dzisiaj albo jutro będzie zamieszczona informacja na Facebooku i w ten sposób może dotrzemy do, e, poprzez inne medium społecznościowe do, naszych, do naszej społeczności. Kolejny temat to do 26 września trwał miesiąc wyróżnionego artykułu. To właśnie w związku z rocznicą 13 w Wikipedii Polskiej właśnie specjalnie zakończył się, znaczy tak był termin ustalony, żeby zakończył się w 13, w 13 rocznicę. No i właśnie, i, i co tutaj można o tym powiedzieć, jak, jak to wygląda, czy... mamy gdzieś jakieś statystyki, co zostało zgłoszone, bo ja się nie doszukałem. Jeszcze nie, jeszcze nie. Znaczy, m, tak jak sobie wejdziemy na tą stronę, to zobaczymy na dole, że m, wyróżnione artykuły na medal 3, dobre artykuły 23, listy na medal 3, w porównaniu z tamtym rokiem to maluteńko. Mhm. Z, jest też taka strona w miesiąc wyróżnionego artykułu 2013 to wtedy było 25 y, artykułów na medal y, 97 dobrych artykułów i 5 y, list na medal a jeszcze jedna ilustracja mhm. Być może coś przybędzie tutaj do tych y, jeszcze list na pewno ehm, przybędzie bo to, to już widzę, że nie są wszystkie statystyki y, zostaną na pewno zrobione, tam ten OpenBK y, się tym zajmuje i, i myślę, że to zrobi. Być może trzeba będzie y, pomyśleć o jakichś nagrodach dla tych najbardziej płodnych y, y, autorów. Być może właśnie od stowarzyszenia coś by mo można było im załatwić. E, no bo tak to nie wiem, albo system motywacyjny siada, albo jeszcze coś oprócz tego. Albo lato było zbyt ciepłe w tym roku na przykład i w porównaniu z zeszłym rokiem było cieplejsze na przykład. To też wpływa przecież. Y nie wiem. Ale na co nic y nie poradzimy. Ale ogólnie statystyki są takie, że ludzie być może chodzi o to, że oni jakoś tak mniej y aktywnie biorą udział w y każdej następnej wersji danej akcji. Być może zamiast... Y miesiąca wyróżnionego artykułu um, trzeba będzie wymyślić coś zupełnie innego za rok. Mm -hmm. No, pomysły leżą na ulicy. Można podpatrzeć, co inni robią, żeby zmotywować swoich użytkowników. No ale u nas to taka specyfika jest no, ciekawa. No, przyznawanie takich wyróżnień w formie gwiazdek, to już nie wiem, czy to jest ciągle Gwiazdki motywujące? Gwiazdki się pojawiają cały czas na stronach użytkowników, mnie to nigdy osobiście nie przekonywało, więc nie wiem, jak to się zmieniło, ale skoro się pojawiają, to pewnie jakieś to tam oddziaływanie ma. No ale pewnie taka gwiazdka w realu, taką jak widziałem, Brandon ostatnio przekazał jednemu z wikipedystów podczas swojego wystąpienia, no to byłoby coś, nie? No być może, chociaż no, nie wiem, coś czy... albo i nie, coś, prawda, bo to wtedy to było tak, że widać było, że tamten wikipedysta jest też zaawansowany i dobrze wszyscy wiedzą, o co chodzi, i ta gwiazdka to była troszeczkę tak jak taka maskotka, no, no masz, gdzieś tam sobie ją położysz i będzie y, pokrywała się kurzem na półce y, Wydaje mi się, że dużo większą siłę oddziaływania ma taka gwiazdka wręczona czy, czy y, w jakiś tam sposób dana y, wirtualnie y, komuś, kto ma mniej edycji, kto jest bardziej jakiś taki nowy i mm -hmm. dla niego e gwiazdka to jest y, to jest symbol tego, że w ogóle ktoś widzi to, co on no robi. Właśnie. Mhm. To jest ważne. I ja na przykład byłem bardzo zadowolony, jak dostałem tam swoją pierwszą gwiazdkę, czy drugą. W tym momencie już nie robi mi absolutnie żadnej różnicy. Właśnie Już nawet zapomniałem, ile ich mam. Mam ich 7. No dobra, ale to w ogóle nie ma różnicy, czy bym miał 14, czy siedemset, czy siedem. No może siedemset czy 7 byłaby jakaś różnica, ale też niewielka, więc już na przykład dla mnie większym większym komplementem jest to, jak na antenie Wikiradia usłyszę, że Mastiff mi powie, że dzięki mojej pracy da się jakoś czytać te metastrony. To już jest coś więcej niż taka gwiazdka. No właśnie. Ale, no ale, ale tak to jest. dlatego, że, że ja jestem już bardziej takim power userem, a, a nowym na pewno gwiazdki przynoszą sporo radości. Jeszcze osoba dającego tę gwiazdkę ma bardzo dużo, bardzo duże znaczenie, bo ja na przykład bardzo sobie ceniłem, jeszcze kiedy te gwiazdki kolekcjonowałem, gwiazdkę otrzymaną od Lejsikonika Konika za pomoc w powstaniu śląskiej w Wikipedii, niż gwiazdki otrzymane na przykład od użytkowników względnie nowych, którzy nagle zobaczyli, że istnieje coś takiego jak gwiazdki i że każdy w każdej sytuacji może każdemu taką gwiazdkę przyznać. Tak, Oczywiście. No właśnie, bo to nie każdy wie o tym, nagle się może dowiedzieć. A propos systemów motywujących, czy wiemy, jak działają y, laj y, lajki. Podziękowania. Y, y, czy statystyki są jakieś. Znaczy, znane? czy w ogóle był jakiś pomysł, jak sprawdzać, czy to coś daje y, i czy no, to, to faktycznie coś dało? Jeśli w ciągu jednej minuty od pacynki Wikingera. Do... Aha. Czyli to akurat no, w, w tym no, wypadku by było, było słabe. No ale właśnie, czy są jakieś statystyki wykorzystania tego, tych powiadomień? czy znaczy powiadomień, podziękowań. Podziękowań. O żadnych takich nie wiem. Być może są, bo trudno by było sobie wyobrazić, żeby fundacja wprowadzała tak ważną funkcję, nie mając żadnych dowodów na to, że faktycznie to coś zmieni. Więc domyślam się, że coś takiego jest. Mhm. Tylko pytanie, na jakiej y, grupie y, użytkowników. No fajnie, żeby czytelnicy z tego korzystali, że, że po prostu, bo na razie czytelnicy... Chyba tylko zalogowani, tak. Szymon? No na pewno, raczej na pewno, ale... No, tak, na... tak czytelników trzeba było zachęcić najpierw, żeby się logowali, ale to, to już nie jest takie łatwe. No może przez Facebooka mogliby się logować, to może byłoby ułatwienie, ale chyba takich pomysłów nie ma. Pojawiają się, ale chyba raczej są gromione z tego, co zauważyłem. Albo przez może Google+. W jakiś sposób y, będzie się dało włączyć opcję, żeby niezalogowany nie mógł dać y, podziękowanie i mógł je otrzymać. Y, no, z otrzymaniem Ale to chyba go. To, to są kwestie ściśle techniczne, w jaki sposób to powiązać jedno z drugim. Więc mhm. musiałbym na przykład porozmawiać z Matmureksem, na czym to się osadza, te, ten cały ten system podziękowań, bo na pewno możemy dać blokadę takiemu numerowi IP. Mhm. A czy możemy dać podziękowanie, czy to jest takie jeden do jednego, to, to już jest wątpliwe. No, na pewno możemy napisać na stronie dyskusji podziękowanie. No, ale to on tego nie zobaczy. Aha, zobaczy jako... Nie, no zobaczy, on, zobaczy. Na czerwono nie, ja też czasem do hmm. nich jest taki szablon anonim, e, gdzie się właśnie dziękuję za daną edycję i e, zachęca do założenia konta. E, no i prawdopodobnie niektórzy tam czytają, chociaż też trudno powiązać, jeżeli dasz coś takiemu, coś takiego numerowi IP, a potem e, ktoś się zaloguje, to byś musiał upatrzeć, jaki był E, sposób edytowania tego IP i czy teraz ktoś z nowych w ten sposób nie edytuje. E, I to być może wtedy by dało się dojść, ale to już jest takie śledzenie użytkowników, więc e, to już jest trochę trudniejsze. No jak ktoś edytuje no, z numeru IP, to... jest problem typu, to... że pod jednym adresem IP może ukrywać się wiele osób, cały akademik albo osiedle, tak, a tak. jeden człowiek może korzystać z wielu dynamicznych adresów IP, więc zawsze jest to pewna niedoskonałość tego tego sposobu edytowania. Z punktu widzenia wikipedystów takich e, z dłuższym stawem. No właśnie, więc po raz kolejny zachęcamy do założenia e, do założenia konta. Chociażby po to, żeby móc e, dziękować i otrzymywać podziękowania. No chociażby. Tak. Rze nieprzypadkowo e, tak, nieprzypadkowo właśnie e, porada, żeby założyć konto użytkownika jest jako pierwsza e, w, w pierwszych krokach. Dopiero potem jest kwestia zrobienia kilku prostych edycji i, i skontaktowania się z kimś tam. E, to jest ciekawa rzecz. Konto jest dla nas kwestią fundamentalną. E, dla ludzi z zewnątrz chyba niekoniecznie. No właśnie, bo raczej się czyta głównie w Wikipedii, no mamy właśnie to jest dość duża no, ale różnica. ale z drugiej strony, skoro Wikipedia jest serwisem, który każdy może redagować, to m, oczywiście to, to na przykład wy, wynika przy większych blokadach zakresów e, adresów IP, e, że ludzie czasami doceniają sobie ten komfort poprawienia literówki albo poprawienia jakiejś statystyki piłkarza albo dopisania czegoś bez konieczności zalogowania Anonimowo. się, bez konieczności mhm. wypełniania nawet prostego formularza. No tak, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, że właściwie wszystkie te duże firmy słuchacie Wiki radia. No, przepraszam bardzo. A nie wyłączyłem. No właśnie, sorry. A jak to zatrzymać teraz? O, udało się. Przepraszam bardzo, ale tutaj się uruchomił automat, bo, bo już minęła godzina 13. <laughs> Nie wyłączyłem go. Zachowuje, jak się zachowują te duże firmy, czyli Microsoft, na przykład Google, który szykuje własny system operacyjny do komputerów i, i, i będzie dużą konkurencją, podejrzewam, dla Windowsa niedługo. Wszystkie te firmy właściwie naciskają na to, żeby, żeby od razu być zalogowanym. Znaczy nie wiem jak z Linuxem jest, chyba tam nie ma takich pomysłów, żeby, żeby logować się do Linuxa. Znaczy, no ja mam na laptopie ustawione logowanie jakby do sprzętu, tak, żeby po prostu jak go gdzieś mm -hmm. postawię, tak, to żeby... że no tak, mi ale Microsoft wymaga podania adresu e-mail i jakoś tam skojarzenia go z tym komputerem, przynajmniej w Windows 8. I to jeszcze w Hotmailu najmniej. No tak, oczywiście, albo w Outlooku, Outlook.com, czy jakieś tam takie ich, nie, pomysły. To samo robi Google właściwie, że w tej chwili logujesz się do do Google'a i przez to masz dostęp do pozostałych, no, pozostałych usług tej, tej, tej firmy, Ona no, jest ich bardzo dużo i właściwie trudno nie korzystać z nich, prawda? Gmail jest rewelacyjny, YouTube jest rewelacyjny, no, parę jeszcze innych rozwiązań firmy Google jest rewelacyjnych. No i, i, i czekamy na ten system i wtedy może to będzie też połączone w jakiś sposób. Facebook tak samo, nie wiem, czy on wymaga właściwie logowania się, bo wielu tak. rzeczy nie można zobaczyć, jak się nie To zobraża. zależy od tego, jak ktoś wrzuca, tak, bo można wrzucać na różnym poziomie mhm. widoczności daną Prywatacji. informację. Tak? Mhm. No i to tak raczej też zmierza w tym kierunku, więc myślę, że, że jakoś to gdzieś tam się w końcu powiąże wszystko i po prostu logując się do komputera, Będziemy jednocześnie zalogowani w wielu innych y, serwisach. To znaczy ja bym chciał, żeby jednak pozostawała możliwość logowania się, znaczy działania niekoniecznie jako zalogowane, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli chodzi o logowanie już do Wikipedii, to wydaje mi się, że warto do tego zachęcać nie tylko z takim nastawieniem będziesz mógł lepiej, łatwiej edytować, mm -hmm, łatwiej się mm -hmm. skontaktować, ale też dla czytelnika, wydaje mi się, może być cenne zalogowanie, chociażby dlatego, że może sobie pewne rzeczy poustawiać po swojemu, tak? Pewne linki sobie gdzieś poustawiać tak, jak mu wygodnie. Kolorowanie linków na przykład może sobie włączyć, co może być o tyle przydatne, Y, że widzi, gdzie jest na przykład y, przekierowanie i niekoniecznie może mieć ochotę w, klikać w przekierowanie, mhm. albo może sobie krótkie artykuły też oznaczyć jako no. innym kolorem no, linka. To, to właśnie takie tematy będą omawiane podczas spotkania też pewnie, y, dzisiaj po nowinach Wikiradia, bo to właśnie tego dotyczy, prawda? Jak zachęcić y, y, czytelników do zakładania konta i co jest tak naprawdę dla takiej osoby, która tylko czyta, no, takim motywującym czynnikiem do tego, żeby założyła sobie, taka osoba założyła sobie konto. No koniec audycji się zbliża dużymi krokami. Może jeszcze wspomnę właśnie o podcaście nowym, który organizowany, prowadzony jest wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji. Ostatni odcinek, który nagrałem bodajże w środę, w zeszłym tygodniu bardzo ciekawa rozmowa z Marcinem Majem, który jest redaktorem Dziennika Internautów. Zresztą całą masę newsów, o których mówiliśmy tutaj w nowinach Wikiradia i, i teraz właściwie stale trafiamy na nie, no to właśnie pisze Marcin Maj. To jest bardzo ciekawa postać tego Dziennika Internautów, który wyszukuje właściwie takie tematy, które nam bardzo pasują i bardzo ciekawie omawiane są. I on też wystąpił w tej audycji poprzez Hangouta, się połączyliśmy. No ale był też w studiu Kamil Śliwowski, opowiedział o otwartych zasobach. Także jeśli ktoś ma ochotę posłuchać tej audycji, to zapraszam. koed.podcasty.info no i to chyba będzie wszystko, oprócz tego, że jeszcze wypada zapowiedzieć audycję, która nastąpi za chwilę w, w strumieniu Wikiradia, będzie można słuchać jej na żywo, a w podcaście na YouTubie, na kanale Wikiradio. O czym dzisiaj będziecie opowiadać, o czym będziecie rozmawiać dzisiaj? Szymon? No właśnie, nie ma, chyba jeszcze nie ma żadnego konkretnego tematu. Marzy mi się, żeby zrobić kilka spotkań takich poświęconych nowicjuszom, ale myślę, że trzeba by było się do nich przygotować i odpowiednio wcześniej poinformować ludzi, którzy mogliby być zainteresowani takim tematem. Mm -hmm. W tym mm, przypadku nikt nikogo wcześniej nie informował o jakimś konkretnym temacie, albo przynajmniej ja nic, nic o tym nie wiem. Żadnego konkretnego tematu przewodniego nie ma. Prawdopodobnie ustalimy go jakoś tuż przed y, włączeniem y, mm -hmm. nagrywania na, na YouTube. No dobrze, no to właśnie tyle informacji w dzisiejszych nowinach. Zapraszamy do zapoznania się z notatkami, w których można znaleźć linki do wszystkich omawianych tematów. Może nie wszystkich, ale ale w większości omawianych tematów, bo sporo dygresji tutaj mieliśmy. A jak komuś zabraknie linka, to może dodać. Może dodać, bo te notatki są do edytowania. Nowiny.podcasty.info no i jeśli doda się slash notatki, no to właśnie tam każdy może skomentować na przykład poprzednią audycję, co się nie zdarzyło ostatnio, ale można skomentować tą audycję, której teraz słuchacie i my w przyszłej audycji ten komentarz przeczytamy, pochylimy się nad nim, zobaczymy o czym jest. No i to wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo za udział Wojtkowi Pędzichowi z Gdańska. Dziękuję bardzo. Szymonowi Grabarczukowi z Lublina. Dziękuję. I Markowi Marzurkiewiczowi tutaj w studiu w Młodzieżowym Domu Kultury. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.